Kochani, tak słuchamy tego, co tutaj jest mówione i w taki piękny obraz się to wszystko łączy, pełni podążania za Chrystusem, różni bracia z różnej strony, pokazują nam to, kładą nacisk na jakieś elementy tego, co Słowo Boże mówi, ale w, w sumie jak to zbierzemy, to, to mamy właśnie tą pełnię, jak o, o której przed chwilą też rozmawialiśmy w, tam w kuchni o pełni, która, cudownej pełni, którą w Kościele możemy doświadczać. Także, kochani, w, oczywiście w wierze nie inaczej. wierzę w to, że Chrystus jedynie może nas uzdolnić do jakiegokolwiek zwycięstwa, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie nic dobrego pomyśleć, a cóż dopiero uczynić, jak Jurek się modlił. W wierze, w zaufaniu, w przekonaniu, że Duch Święty, w który wlany jest w nasze serca, ma moc zwyciężyć nieprawość, ma moc zwyciężyć ciała nasze. Z jasno oznaczonym celem i w koncentracji co do tego celu zapierajmy się siebie, bierzmy krzyż na każdy dzień, podnośmy te noże w swoich rękach, żeby odciąć to, co przeszkadza, to, co Porzućcie wszelki ciężar i grzech, wy to zróbcie, Pan Jezus mówi, wy to zróbcie. I tutaj mamy pełnię, jedną stronę, drugą, bo widzimy w Kościele różne jakby zachwiania od tej równowagi, tak, różne nauczania. Niektórzy jakby twierdzą, że wierzą, ufają, e, natomiast nic jakby dalej nie robią, nie, nie, ta, ta wiara nie przeradza się w, w czyn żaden, drudzy znowu sami coś robią bez wiary i bez wiary w, w zaufania w to, że Pan Jezus i Jego Duch Święty jedynie może coś tak naprawdę zdziałać w naszym życiu i w tym świecie i jakby ob, obydwie postawy kończą się frustracją przeważnie. Ja dzisiaj chciałem, e, chciałem bardziej taką lekcję, abyśmy wzięli ze Słowa Bożego praktyczną, tą stronę praktyczną. Tak akurat e, e, chyba jestem skonstruowany i taką rolę odgrywam w Kościele, że tą, może bardziej akcentuję tą, tą stronę praktyki, żebyśmy te piękne idee, te piękne cele, te piękne rzeczy, które Pan Jezus do nas mówi, Żebyśmy umieli to sprowadzić jakby do naszego życia, fizycznego, praktycznego życia. Jak to czynić, tak? tak? Tutaj bracia się dzielili, tak? Pan Jezus mówi, żebyśmy uczyli innych przestrzegać wszystkiego, co przykazałem. Widzicie pewną różnicę między stwierdzeniem uczyć, przestrzegać wszystkiego, co ja przekazałem, oduczyć wszystkiego, co przekazałem. Paweł apostoł, też tutaj Tomek cytował, mówi, pośle do was Tymoteusza i on wam przypomni moje postępowanie, którego nauczam w każdym zborze. Postępowania Paweł nauczał, czyli jakby fizycznego, praktycznego realizowania nauki bożej i apostolskiej. Czy jak to, jak, jak to czynić, tak? I to, to chcę też, pragnieniem mojego serca jest to, żeby, żebyśmy jakby umieli to przełożyć, tak? Trwać w Chrystusie, co to znaczy? Pilnować swojego serca, co to znaczy, kochani? Jak to czynić? Pozostać niesplamionym przez ten świat, co to znaczy? Może dla każdego to coś innego znaczy. Mówiło też mowa o wykonywaniu, prawda? Wykonywanie. Oprócz tego, co Tomek mówił, ma to jeszcze taki wymiar, że po prostu czynimy to, co Słowo Boże mówi. W fizyczny sposób wykonujemy polecenia Chrystusa albo nie czynimy czegoś, co przed czym nam, przed, nas przestrzega. To też oznacza wykonywanie, nie tylko słuchanie, ale również wykonywanie. Kiedyś, dawno temu słyszałem taką historię, pamiętam ją do dziś, nieraz ją przypominam, jak to jeden młody brat, brat poszedł rozmawiać ze starszym, doświadczonym bratem i i wyznać mu pewną wpadkę w swoim życiu. I ta wpadka polegała na tym, że brat powiedział coś złego, generalnie źle zareagował, wypowiedział jakieś złe słowa w złości, w, w jakiejś goryczy i mówi do tego starszego brata, że, no, no, no nie, jakby nie zatrzymał tego, tak? Nie zatrzymał tego, nie zdążył, jakby w porę zareagować, zamknąć ust. I to mu wyskoczyło jak zając spod krzaka. Słyszeliście tą historię? To mu wyskoczyło jak zając spod krzaka. Nie? A ten starszy brat mówi: No, okej, okay, tylko mówi: Zając wyskakuje spod krzaka, dlatego że on tam jest. I jakby droga doskonalsza, i droga, do której nas. Powołuje, powołuje Chrystus, do której nas zachęca, to jakby zamiast pilnować tego zająca, żeby on nie wyskoczył, to należy jakby pilnować i zadbać, żeby jego tam nie było. To jest dużo skuteczniejsze i bezpieczniejsze. bo I teraz, y... też to było cytowane, ale przeczytam, Salomon pisze, Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla, ciała, dla całego ich ciała. Czuj niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 15 rozdziale, od 17 wersetu, słowa takie nam mówi. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko wiecie, ale o czym będę mówił, ale uważam, że to, o czym chcę powiedzieć, jest dosyć ważną lekcją i czasami zapominamy o takich prozaicznych rzeczach, a to się później przekłada jakby na, na, na, na kształt naszego podążania za Chrystusem. Pan Jezus mówi, czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. I w Ewangelii Łukasza czytamy, człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta Jego. Znacie te fragmenty, prawda? Nie jest to dla nas tajemnicą, że wydobywamy wy z serca swojego albo dobre rzeczy, albo złe, w zależności od tego, co w tym sercu się znajduje. Co w tym sercu się znajduje i Pan Jezus mówi, że... To, co wchodzi do człowieka przez usta, trafia do jego żołądka, jest trawione, jest wydalane I, i, i tym, co wchodzi do naszych ust, ponieważ taka jest później tego droga, nie powinniśmy się za bardzo przejmować. Natomiast ucząc się z tych wszystkich historii, wiemy, że powinniśmy się przejmować, co wychodzi z naszych serc, że to kala człowieka. Ale biorąc też pod uwagę tę historię o, o ustach i, i parę innych, e, możemy wycie, wy, wysnuć wniosek, zresztą jakby nie tylko ze Słowa Bożego, ale ze swojej praktyki, że e, do ust wkładamy coś przez, do żołądka wkładamy coś przez nasze usta, natomiast możemy też coś włożyć do naszych serc. Czy zgadzacie się, że, możemy, że, że wkładamy coś do naszych serc? Wkładamy coś do naszych serc, kochani. I oczywiście wiem o tym, że serce ludzkie jest fabryką zła. Nawet jeżeli nic tam nie włożymy, to i tak nieodrodzone serce ludzkie jest fabryką zła i e, to zło jest produkowane, my jesteśmy jakby źródłem tego, człowiek jest źródłem tego, tak z tego, z te, z tego wynika. Natomiast też Słowo Boże nam daje dużo lekcji, że, że my niestety dostarczamy paliwa do tej fabryki, że my niestety swoją, swoją niefrasobliwością i tym czasami, że jesteśmy słuchaczami tylko słowa, a nie wykonawcami, My jakby wspieramy tą produkcję, wspieramy tą produkcję. I nie wiem, czy kiedykolwiek nad takim fragmentem Słowa Bożego się pochyliliście i zastanowiliście, w jaki sposób do naszego serca trafiają rzeczy różne. Jednym z takich, jednym z takich drzwi czy tam bram do naszego serca o których, o których Słowo Boże mówi, są oczy. I o tym dzisiaj właśnie chciałbym parę zdań powiedzieć na podstawie nauki Słowa Bożego. Bo czymże jest to serce, kochani? No nie jest to mięsień pompujący serce, nie o, w takim kontekście Słowo Boże mówi o sercu. Jest to nasze wnętrze, to te wszystkie miejsca, gdzie czytamy o sercu, to chodzi o nasze wnętrze. I Pan Jezus mówi, światłem ciała jest oko. Taki krótki, krótki werset. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jest jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym wersetem, ale ja się zastanawiałem w kontekście jakby tego, co się dzisiaj przerabiamy w świecie. Tak. Jak ważną rolę odgrywają oczy. Jak ważną, jak ważną bramą jest, której Słowo Boże, jak będę czytał dalej, Przestrzega nas, żebyśmy czujnie tej bramy pilnowali. Żebyśmy byli mądrzy. Jak wiemy, zaczęło się już w raju. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, na to że wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego,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 Ta rozmowa ciągle trwa. Ten diabelski fortel, ta diabelska taktyka, ona ciągle trwa. On nie zmienił jakby. Jest najlepszym jakby reklamodawcą w dziejach. Oddziałuje na, na nasze oczy. Zobacz, zobacz. Zresztą tak też pana Jezusa czytamy, że wziął jednym z takich jego sposobów kuszenia był wziął pana Jezusa i mówi: Zobacz to, zobacz te królestwa, tak? Pokazał mu wszystkie królestwa. Ale tutaj e, dzisiaj mamy czas naprawdę totalnego oddziaływania na, na oczy. E, świat, zresztą jak jego pan dobrze tą lekcję odrobił i wie, że jakby przez oczy dostanie się do naszych serc. Przez oczy wpadnie coś do naszego serca. I technologie, internety dokładnie jakby to wykorzystują, żeby, żeby, żebyśmy popatrzyli, żebyśmy popatrzyli. Media, obrazy, świat jakby aranżuje nam te oglądanie bardzo skutecznie. I dlatego powinniśmy jakby zdawać sobie sprawę z tej lekcji, którą tutaj Pan Jezus i Pan Bóg nam daje w słowie Bożym. W, w drugiej księdze Salomona, yy, przepraszam, w drugiej księdze Samuela, czytamy historię, którą znamy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 a była to kobieta wielkiej urody. I oczywiście z tego samego fragmentu można by było wiele kazań powiedzieć, począwszy od tego, że Dawid zrobił sobie wolne od walki. Zrobił sobie wolne od walki. I oczywiście różnie możecie patrzeć na temat walki, natomiast Paweł Apostoł pisze takie słowa, że czy usłyszę o Was, czy, czy przyjdę i Was zobaczę? Chcę Was widzieć w tej walce, w której ja jestem. W tej walce. To może słowo nieadekwatne, ale, ale jesteśmy, powinniśmy być zajęci tą walką. Powinniśmy być zajęci w tej, w tą walką o naszych bliskich o Kościół, o nasz, nasze serca, o nasz stan. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego konfliktu, w jakim jesteśmy i być w walce. Każdy z Was pewnie doświadczył tego stanu, kiedy to sobie robimy wolne od tej walki i już jakby wchodzimy w, pewną, w pewne niebezpieczeństwo. No Dawid sobie postanowił sobie rozejrzeć się, tak? W tym czasie takiego luzu, który sobie serwujemy, takiego odpocznienia od, od spraw bożych może, od tej czujności takiej, e, no lubimy sobie coś tam zobaczyć ciekawego. Lubimy sobie coś tam zobaczyć ciekawego, no i Dawid sobie zobaczył. Nie pojechał na wojnę i sobie zobaczył. I, i wiemy, jak to, e, te zdarzenie... Jakie miało konsekwencje w dalszej historii jego domu, jego królestwa, i tak dalej, i Zaczęło się od tego, że, że poszedł sobie porozglądać się. Porozglądać się. W tym pierwszym fragmencie, który czytałem, tam czytaliśmy coś takiego. O, o tym strzeżeniu swojego serca, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam było napisane, niech Twoje oczy patrzą wprost, a Twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. I oczywiście nie chcę powiedzieć literalnie, że tak mamy żyć. Natomiast może, w, może jak jest lato i jest ciepło, jest to też dobrą radą, tak żeby patrzeć przez siebie na wprost zamiast się rozglądać, ale ogólnie nie chodzi o to, żeby, żeby się, chodzi o, o rzeczywistość duchową, tak, żeby nie wypatrywać ciekawostek, tak, żeby nie mieć takiego zwyczaju, że coś sobie, oczywiście wiecie, to ja nie jestem w tym doskonały i walkę z tym toczę i może dlatego to rozważanie dzisiaj, ponieważ to jest bój, który, w którym jestem, tak? Coś sobie popatrzeć, coś sobie obejrzeć, coś się rozejrzeć. Przeważnie przeciwnik doskonale wie, tak jak świat, który jest własnością tego przeciwnika, doskonale sobie zdaje sprawę, na których nutkach naszego serca można coś zagrać. Tak samo jak, wiecie, dzisiaj technologia jest taka, że jak chcesz sobie kupić kijki narciarskie, to e, później wiedz, że przez dwa tygodnie będziesz zasypywany z każdej strony reklamami kijków narciarskich. I dokładnie tak samo nasz przeciwnik doskonale wie, co tam w tym sercu, e, na czym tam można zagrać. I to chcesz obejrzeć film o kilkach narciarskich, a obejrzysz 28 innych rzeczy nie, gorszych niż. Dlatego musimy być czujni i uważni i tą lekcję należy się zdawać sobie z niej sprawę. Księga Jozuego, siódmy rozdział. I Achan odpowiadając Jozułemu rzekł, Zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu. Znacie tą historię, nie będę kontekstu opowiadał o, o tym, jak to Izrael po, po, porażki odnosił i Jozue płakał i nie wiedział dlaczego. Przecież Pan Bóg obiecał zwycięstwo. No i kazał Pan Bóg mu rzucać losy, padło na ród Achana, później na, na jego dom, aż w końcu na Ahama. I Jozue powiedział do Achana, złóż wyznanie. I Achan właśnie tutaj składa wyznanie. Zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela, postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je, oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Kochani, wielokrotnie popełniamy taki błąd, że zaczynamy walkę na poziomie nie wezmę tego. Zaczynamy walkę na poziomie nie wezmę tego. Zaczynamy walkę e, na poziomie nie będę myślał o, tej, o tym obrazie czy o tej niewieście. Tak? To, jest, to jest trochę za późno. Znaczy oczywiście w, w Duchu Świętym i w wierze przy pomocy Boga ta walka jest oczywiście, jak każda inna, do, do wygrania, tak? ale Słowo Boże nam radzi, żebyśmy sobie tego oszczędzili. Po co oglądasz rzeczy obłożone klątwą? Po co to robisz? To jest takie interesujące. To są rzeczy obłożone klątwą. Nie wiesz, że możesz tego zapragnąć? Że może Ci się to spodobać? Że możesz tego zachcieć? Na tym etapie Słowo Boże nam mówi, żebyśmy w dzisiejszych czasach podejmowali decyzje i podejmowali bój. Wiecie, dużo jest w, w Kościele ostatnio dyskusji, co jemy, co jemy, ale Pan Jezus mówi, tym się nie przejmujcie, to nie kala człowieka. Natomiast e, jakoś nie ma dyskusji, co ogląd co, na co patrzymy albo jest mało w porównaniu z tym, co jemy. A to jest problem, to wpływa na serce, to, to kala człowieka. Jeżeli mamy, jeżeli mamy na tyle siły w sobie, jeżeli mamy na tyle siły i wolnej woli, czy tam nie wiem czego, żeby zadecydować, co jemy, a czego nie jemy, bo chyba tak jest, takie mam wrażenie, słuchając wielu historii na temat różnych zdrowych i niezdrowych rzeczy, czytaniu ulotek, co tam się w środku znajduje, składów i tak dalej, no to wydaje się, że też mamy na tyle siły, żeby zadecydować, na co będą patrzeć nasze oczy, a na co nie będą. To jest o wiele ważniejsze dla naszego życia duchowego, dla stanu naszych serc. Później zający jest dużo mniej, jeżeli nie włożymy do tego serca, myśli, problemu z walką, z myślami, z porządliwością, nie tylko seksualną, ale też materialną i innych, wielu innych problemów, dużo bardziej prozaicznych, polegających na tym, że jak się naoglądasz samochodów w internacie, to nagle twój samochód wydaje się taki słaby. Jak się naoglądasz domów, drewnianych i innych, to się okazuje, że twoje mieszkanie takie liche, jak się naoglądasz kobiet ubranych, to gdzieś ci się w głowie nagle roi, że ta twoja żona taka no, nie, nie przystająca do tych obrazów i inne rzeczy, które sami sobie serwujemy, bez, dlatego że jakby nie odrabiamy lekcji, które Słowo Boże. Dawid sobie poszedł popatrzeć, a Han też sobie poszedł obejrzeć. I wiemy, jak to się skończyło, jaki ta historia ma koniec, bo odrabianie lekcji ze Słowa Bożego polega na tym, tak no, mówi nam Paweł Apostol, że to wszystko zostało napisane ku naszemu pouczeniu, żebyśmy tych błędów nie musieli popełnić, żebyśmy odpowiednio wcześniej wiedzieli, czym to się skończy, żebyśmy odpowiednio wcześniej wiedzieli, jaki jest koniec tego, tego ciągu, Pożądliwość pocznie, tak? Najpierw porządliwość, później porządliwość pocznie, rodzi grzech, a jak grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Izajasz mówi takie słowa, posłuchajcie. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas, może przebywać przy ogniu, który pożera. Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Prorok odpowiada. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło. Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego stoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba, nie wysychają jego wody. Króla w jego piękności ujrzą Twoje oczy. Kto zatyka, zamyka oczy, żeby nie patrzeć na zło, taka, taka rzecz na liście tak wielkich, tutaj chwalebnych postaw, psalmista, psalmista pisze tak, psalm jest to słuchajcie. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca, nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Nie, kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju aby mieszkali ze mną. Widzicie tutaj w tych słowach zależność od stanu serca i oczu? W domu swoim będę chodził w niewinności serca, nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. W psalmie 119 czytamy tak, prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Drodzy, dzisiaj no, mamy taką sytuację, że to oddziaływanie na nasze oczy jest bardzo intensywne. Wiedzmy, co na ten temat mówi Słowo Boże. Miłe Bogu to jest, jeżeli uważamy, na co patrzymy. To ma wielkie konsekwencje w naszym życiu. To ma wielkie konsekwencje wpływające na nasze serca. Świat mówi takie słowa, że jak się coś zobaczy, to nie da się tego odzobaczyć. Tak, każdy, kto, każdy kto stara się pilnować czystości swojego serca, każdy, kto zwraca na to uwagę, jakie jest jego serce, co w nim jest, zgodzi się z tym. Coś zobaczysz i później po prostu ten obraz, starasz się go pozbyć, ale ciężko przychodzi włożyłeś tam do tego swojego serca coś i to tam jest przez jakiś czas. Na przykład Job takie dziwne słowa wypowiada. Zawarłem umowę ze swoimi oczami, że nie spojrzę porządliwie na Pannę. Z oczami? Można umowę ze swoimi oczami zawierać no tak mówi Słowo Boże, że można tak zrobić. Nie chcę już tutaj tego tematu kontynuować porządliwości serca, pożądliwości oczu, o, których, o którym mówi Słowo Boże. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Pożądliwość oczu, kochani, to jest, to jest brama do serc naszych. Brama do serc. No jak oczy mogą twoje być porządliwe? No to jest powiązane z sercem naszym. I oczywiście żeby być świętym mieć czyste, nieskalane serce, nie, nie zrozumcie mnie źle, nie wystarczy być niewidomym. To nie jest tak, że przemuś jest po prostu, wiecie, ma lepiej, tak? czy ma łatwiej, bo to jest jedna z bram, to jest jedna z bram, ale, ale ważna, ważna waż, ważne jest, żeby to wiedzieć, ważne jest, żeby... Nie dostarczać sobie problemów. Jak Dawid, jak Achan. I, wie, I jeszcze kilka innych postaci ze Słowa Bożego też mógłbym przywołać. Pan Jezus mówi, jeżeli cię gorszy oko, to je wyłup. Lepiej ślepym wejść do Królestwa Bożego niż. Zdrowym pójść na zatracenie, czyli oko może gorszyć, kochani. Musimy stanowić, musimy to wiedzieć, że, że oczy, tak jak naucza Pan Jezus, Pan Jezus to powiedział, że oczy czasami decydują, czy jesteśmy w środku, we naszych jaśni, czy pełni ciemności. Musimy wiedzieć, że brudy dostają się do naszych serc poprzez nasze oczy. I tak jesteśmy, wiecie, jak dzisiaj żeśmy rozmawiali na ten temat w zborze, to już jesteśmy tacy troszkę ugotowani, jak ta żaba, tak? Nagość, czy kogoś odrzuca nagość, wyuzdanie? Czy to powoduje wstręt, szok, zdziwienie? nie. Tyle tego jest wokoło, tyle, żeśmy się napatrzyli y, jakiś, jakaś przemoc, jakieś, jakieś zło, y, morderstwo, krwi, przelewanie, cierpienie a no człowiek, to dla człowieka jest atrakcyjny widok naturalnego człowieka. No w starych czasach największą atrakcją była egzekucja na rynku albo e, walki gladiatorów, albo rozszarpywanie skazanych przez lwy, albo palenie ich na, na stosach. To była wielka atrakcja. Koż, w całe miasto szło dzieci, żeby oglądać, jak człowieka wieszają albo ścinają. A Pan Bóg mówi, mi się podoba człowiek, który zamyka oczy, nie chce tego oglądać, zamyka oczy. Na zło. Nie stawia przed swoimi oczami rzeczy niegodziwej, rzeczy marnej. I oczywiście, kochani, nie chcę tu powiedzieć, że żyjemy w tym świecie, chodzimy do pracy, musimy nieraz do internetu zajrzeć, i tak dalej, i tak dalej. W, w, nie z zamkniętymi oczami też w lato ciężko chodzić po ulicach, ale to, co od nas zależy, tak? Te filmy, te seriale, te, te wszystkie rzeczy, które czasami jakby są normalnością już dla nas. To, to sprawia, że jakby nie ma w nas już tej reakcji e, bożej. Jest to dla nas taki standard, nie powoduje to jakiegoś obrzydzenia, czy podaję przykład takiego naszego brata, który zawodowo zajmował się przez jakiś czas wożeniem padłych zwierząt, zatrudnił się w takiej firmie, hetman, no i utylizacja martwych zwierząt. I przyszło lato, upał 30 stopni i wiecie, z jakimi to się wiąże zapachami, jak przyjeżdżasz po taką padlinę albo z rowu musisz zabrać, albo psa, albo coś. I on mówił, że na początku było to nie do zniesienia, nie do zniesienia, ale później już prawie tego nie zauważał. przyzwyczaił się. I my tak się przyzwyczailiśmy, drodzy bracia, do rzeczy, które ten świat nam serwuje, żebyśmy sobie popatrzyli. Później są jakieś reakcje serca, y, złe, nieboże. I się siostra czy brat zastanawia, skąd to jest, tak? Słowo Boże tego nie mówi, nie naucza. A nos seriali to jest, kochanie. Ano świat nam kształtuje serca, dostając się do tych serc przez oczy nasze. Zresztą sam tego nie robi na siłę, tylko my to, to robimy. Moda jakaś, porząd, porządza, podążanie za jakąś modą, za jakimiś nierzeczywistymi potrzebami, ja pracuję w korporacji, ja zajmuję się, moja korporacja zajmuje się nie zaspokajaniem potrzeb, tylko wytwarzaniem potrzeb. Tak świat funkcjonuje, to jest standard. Nikt już dzisiaj nie sprzedaje wam tego, czego potrzebujecie, tylko wmawia wam, czego potrzebujecie. I dajemy sobie jakby to serwować przez pan, Panu tego świata, Księciu tego świata, żeby tam zapchać to serce, żeby zapchać to serce różnymi rzeczami, byleby nie Chrystusem, byleby nie Panem. Muszę to mieć, tak. Tuż nie chodzi nawet o porządliwość seksualną, tylko o to głównie, w tym gronie mogę powiedzieć, że o to głównie ale inne, wszystkie inne rzeczy, które sprawiają porządliwość serca. Chciwość, Paweł Apostoł mówi, jest tak zła, tak obrzydliwa. To jest ta chciwość, to wiecie, my sobie myślimy, chciwość to jest takie coś, no taki grzeszek, nie? Paweł mówi nawet, niech nie będzie wymieniana pośród was. By z bałwochwalstwem. Kochani, uważajmy i pilnujmy tego, na co patrzą o, nasze oczy. Zróbmy to dla swojej, swoich serc, dla swojej kondycji, dla swojej czystości. Zróbmy to, filtrujmy. Odrobinę, wykażmy odrobinę koncentracji, odrobinę świadomości w tym temacie. Ja nie twierdzę, że na nic nie można patrzeć, ale naprawdę ja mam syna 15 piętnastoletniego i jak chcemy coś obejrzeć, to jakiś film nieraz chcemy obejrzeć i e, oglądamy jakiś film do 15 lat i powiem wam, że czasami to jest masakra. Co świat uważa, że 15 latek może oglądać? To jest masakra. Może to nie jest jakiś temat, wiecie, wielce, sztandarowy, ale ważny dzisiaj. Bogu bardzo wyraźnie widzimy w Słowie Bożym, że Bogu się to podoba, jak zamykasz oczy i nie patrzysz na marność, odwracasz głowę, nie chcesz oglądać zła. Bogu się to podoba. No i wracając do tego, co bracia mówili, co w to miejsce? Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Te serce zapychajmy w złe słowo, zapychajmy, napełniajmy Bogiem, napełniajmy je Słowem Bożym. Tomek czytał, tak, wpatruje się, wpatruje się w zakon Boży, w Jego prawo, w Jego przykazania. Tutaj Dawid pięknie pisał, oczy moje zwrócone na tych, którzy pełnią wolę Bożą, tak? Na tych, którzy są pobożni, na nich się patrzę. Oczywiście też moglibyśmy tutaj powiedzieć o, o patrzeniu na rzeczy niewidzialne, ale pozostanę przy temacie fizycznego patrzenia fizycznego patrzenia zobaczyłem, zapragnęłem. To chyba wszystko, co miałem zanotowane. To taka prosta lekcja praktyczna, kochani, ale naprawdę uwierzcie, że można sobie zaoszczędzić wiele wielu poważniejszych walk, żeby z serca się czegoś pozbyć. Amen.